Objawienie świętego Jana, rozdział dwudziesty I widziałem niebo nowe i ziemię nową, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I ja, Jan, widziałem miasto święte, Jerozolimę nową, wstępującą od Boga z nieba, przygotowaną jak oblubienicę przyozdobioną dla męża swego. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, i oni będą ludem Jego, i sam Bóg będzie z nimi jako Bóg ich. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi mi, napisz, bo słowa te są prawdziwe i wierne. I rzekł mi, stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę mu Bogiem, a on mi będzie synem. Lecz bojaźliwym i niewiernym i obmierzłym i zabójcom i wszetecznikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi. I mówił ze mną i rzekł, chodź pokażę ci niewiastę oblubieńcę baranka. I zaniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi miasto wielkie, świętą Jerozolimę, wstępującą z nieba od Boga. Mającą chwałę Bożą i światłość jej podobna do kamienia najkosztowniejszego, jakby kamienia jaspisu promieniającego jak kryształ. I mającą mur wielki i wysoki, mającą dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wyryte imiona dwunastu pokoleń synów izraelskich. Od wschodu trzy bramy, od północy trzy bramy, od południa trzy bramy, od zachodu trzy bramy. I mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich imiona dwunastu apostołów baranka. I ten, co mówił ze mną, miał czcinę złotą dla wymierzenia miasta i bram jego i murów jego. I miasto układa się w czworobok i długość jego taka jest jak i szerokość. I wymierzył miasto czciną na dwanaście tysięcy stadiów i długość i szerokość i wysokość jego są równe. I wymierzył mur jego na 144 łokcie podług miary człowieczej, która jest miarą anioła. I budowa muru jego była z jaspisu i miasto było z czystego złota, podobne do szkła czystego. I fundamenty muru miasta ozdobione były wszelkimi drogimi kamieniami. Pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol... Siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topas, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. I dwanaście bram jest dwanaście pereł, i każda brama była z jednej perły, i ulica miasta to złoto czyste, jak szkło przeźroczyste. I świątyni nie widziałem w nim, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest świątynią jego oraz baranek. I miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły, albowiem chwała Boża oświeciła je, i świecznikiem jego jest baranek. I narody zbawione chodzić będą w światłości jego, i królowie ziemscy wniosą do niego chwałę i cześć swoją. I bramy jego nie będą zamknięte we dnie, nocy bowiem tam nie będzie. I wniosą do niego chwałę i cześć narodów. I nie wejdzie do niego nic nieczystego i nic, co czyni obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota u baranka.